To są informacje Polskiego Radia 24. Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za obronność. Apelował o to premier podczas unijnego szczytu na Cyprze. Afera Zonda Krypto zagląda do pko u Dymisji szefa komitetu domagają się związki sportowe. Amerykańscy wysłannicy polecą do Islamabadu. Odbędą się tam rozmowy w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek jednak sprawa śmierci Łukasza Litewki. Najprawdopodobniej będzie wniosek o tymczasowy areszt mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Lewicy. W prokuraturze w Dąbrowie Górniczej przesłuchano 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, poseł Lewicy zginął wczoraj. Gdy jechał na rowerze, uderzył w niego jadący z naprzeciwka kierowca. Do ustaleń śledczych powrócimy w informacjach za pół godziny.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 Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prokuratura sprawdza dokumenty podpisywane przez Radosława Piesiewicza, potwierdza minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To postępowanie się toczy. Pozostaje pod nadzorem prokuratora generalnego. Tam są kwestie dotyczące rozliczeń. Nie mogę mówić o szczegółach dotyczące wystawiania faktur przez szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jest taki etap już bardzo zaawansowany tego śledztwa. Dymisji szefa pko chcą związki sportowe. Po naradzie zorganizowanej przez ministra sportu Szefowie Związków wystosowali wspólny apel. Afera Zonda Krypto naruszyła wizerunek polskich olimpijczyków, mówi szef Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Dzisiaj jako moi zawodnicy, moi tenerzy, jesteśmy najbardziej poszkodowani ze względu na podpisaną umowę, gdzie faktycznie ostrzegaliśmy wielokrotnie, że, że ten sponsor nie jest stabilnym sponsorem, nie jest sprawdzonym. Giełda Kryptowalut sponsorowała też nagrody dla olimpijczyków. Zawodnicy otrzymali cyfrowe tokeny, ale niektórzy mają problemy z zamianą ich na pieniądze. Prezes Zonda Krypto jest za granicą, ma izraelski paszport. Według ustaleń onetu przebywa w Izraelu. Tej informacji nie udało się jeszcze potwierdzić polskim służbom. Rolnicy cieszą się z decyzji rządu o zaskarżeniu umowy Europa Mercosur do TSUE. Zapowiedział to dziś szef rządu. Skarga ma wpłynąć do CUE do 26 maja. Zaskoczony tą informacją był Stanisław Barnas od dolnego ogólnopolskiego protestu rolników. Teraz wszystko leży w gestii unijnego trybunału, mówi.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 Stany Zjednoczone wysyłają do Pakistanu specjalnego wysłannika Steve'a Witkofa i doradcę prezydenta J. Reda Kasznera. Według telewizji CNN przedstawiciele USA mają reprezentować Waszyngton w rozmowach z irańskim, irańskim ministrem spraw zagranicznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wizyta Raczego w Islamabadzie była pierwotnie planowana jako dwustronna. Irański minister miał rozmawiać z pakistańskimi przywódcami, a nie z Amerykanami. Irańska agencja prasowa IRNA podkreślała, że jego pobyt w Pakistanie ma charakter bilateralny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 Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W informacjach zaglądamy jeszcze do Łodzi. Falej Gwiazd uhonorowano Annę Seniuk. Jedna z najwybitniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych odsłoniła swoją gwiazdę na Piotrkowskiej. Podczas uroczystości wspominała swoje pierwsze wizyty w Łodzi.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 Jutro na południu i w centrum słońce. Na pozostałym obszarze chmury. Na północy może popadać. Najchłodniej będzie na wybrzeżu od 10 do 12 stopni. Około 17 kresek w centrum. Do 20-21 na południu. 6 minut po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Jarema a w naszej radiowej reżyserce, wydawcy Kamila Kuza, Agnieszka Wieczorek i nasz realizator Paweł Szymankiewicz, a to oznacza, że zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Wracamy do wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Na ten moment przesłuchanie z podejrzanym kierowcą, który doprowadził do wypadku zostało przerwane. Prokuratura nie wyklucza skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie przekazał przedstawiciel prokuratury Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. część oświadczeń Kierowcy budzi zastrzeżenia mówił na zakończonej właśnie konferencji prokuratury. Posłuchajmy samego prokuratora. W tej chwili 57 latek stoi pod zarzutem popełnienia przestępstwa z artykułu 177 paragrafu 2 kodeksu karnego. To jest spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Mężczyzna ten został już wstępnie przesłuchany jeszcze dniu wczorajszym na komendzie miejskiej policji, w tutejszej, na tutejszej komendzie. Już wtedy składał pewne oświadczenia dowodowe. Mogę powiedzieć, iż przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, zarówno w fazie tego pierwszego przesłuchania na policji, jak i teraz w ramach dopiero co zakończonej czynności przed prokuratorem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 Warto powołać tutaj takie przesłanki jak, jak grożąca e, temu mężczyźnie surowa kara, e, ale także e, ryzyko matactwa procesowego e, oraz e, obawa e, o jego ucieczkę. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to oczywiście zapraszam, postaram się odpowiedzieć na tyle, na ile będzie to możliwe i zgodne z dobrem tego postępowania. O tej części zdrowotnej, Panie Prokuratorze, mm. co wiemy z tych badań? Czy coś wynika mm. takiego, co Państwo możecie ujawnić? Tak, um... Mam na uwadze to, iż dane te chronione są tajemnicą medyczną, też nie chcielibyśmy na światło dzienne wyciągać okoliczności związanych ze sprawą bardzo prywatną, jaką jest stan zdrowia uczestnika postępowania. Natomiast mogę powiedzieć, iż po tych bardzo obszernych, bardzo wnikliwych badaniach, lekarze nie stwierdzili okoliczności, które by świadczyły o tym, iż człowiek ten nie może brać Udziału w czynnościach postępowania e, lub jakichkolwiek okoliczności przemawiających za tym, e, żeby niemożliwe było pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Z tego też względu prokurator, po ocenie tych materiałów, po ocenie e, epikryzy, w wyników e, całych badań, e, stwierdził, iż dopuszczalne jest przeprowadzenie przesłuchania, dopuszczalne jest ogłoszenie temu mężczyźnie zarzutu. Mhm. Czy to bawarium pozwoliło wykluczyć na wykluczenie tej wersji, mówiącej o zasłabnięciu ewentualnym nasięciu. E, faktycznie e, wersja o zasłabnięciu to jedna z, e, jeden z wariantów, jakie zostały podniesione w toku całej tej sprawy przez, e, przez podejrzanego. E, badania skutkowały stwierdzeniem, iż jego ogólny stan zdrowia jest dobry. I tutaj znowu muszę prosić o wyrozumiałość, albo nie mogę głębiej odnosić się do diagnoz lekarskich. Natomiast niewątpliwie zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz. Też mamy zabezpieczony materiał, który wymaga odrębnych badań, odrębnej oceny, która może zostać dokonana dopiero po, po dłuższych weryfikacjach. Niezależnie od badań podejrzanego w kontekście jego ogólnego stanu zdrowia, jeszcze w dniu wczorajszym została pobrana od niego krew do szerokich badań toksykologicznych. Chcemy tutaj przeprowadzić bardzo szeroki panel toksykologiczny, który pozwoli na ocenę czy jakiekolwiek substancje psychoaktywne znajdowały się w organizmie tego człowieka w chwili zdarzenia. Podkreślam, iż na ten moment w oparciu o badania, które dają natychmiastowe wyniki, czyli badania analizatorem wydechu, nie stwierdziliśmy takich okoliczności, które by świadczyły, że człowiek ten był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Wysłuchali Państwo konferencji prasowej prokuratora Bartosza Kiliana z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Łukasz Litewka zmarł po potrąceniu przez samochód, którego 57-letni kierowca zjechał na przeciwległy pas. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 13 na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Bezpośrednią przyczyną śmierci był masywny krwotok po rozległych obrażeniach kończyn dolnej. Łukasz Litewka miał 36 lat.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 ale zajmujemy się tymi e, mniejszymi zwierzętami, które po prostu też łatwo, łatwo przyjąć do siebie i które są naprawdę super e, zwierzętami towarzyszącymi. Tutaj e, tysiące adoptowanych labików potwierdzają, że naprawdę fajni z nich kompani. Jak się pokaże im trochę e, cierpliwości, serca i czułości, to naprawdę e, super stają się zwierzakami. Trochę takimi jak psy i koty, tylko wiadomo w innej formie, w innym rozmiarze i też e, z innym repertuarem zachowań, ale naprawdę super towarzysze.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 Tak, to tak naprawdę bardzo dużo zależy od konkretnego laboratorium, bo niektóre laboratoria posiadają swoje własne hodowle w zwierzętarniach, gdzie są utrzymywane zwierzęta, więc e, po prostu łączą tam zwierzęta w pary w oczekiwaniu na, na określony miot i określoną liczbę potomstwa, więc czasem zwierzęta po prostu rodzą się w tej zwierzętarni e, i, i stamtąd już trafiają bezpośrednio do badań, a czasem też laboratoria, gdy nie mają swoich hodowli, to po prostu zamawiają zwierzęta z takich specjalnych hodowli, e,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 na jego przyszłość. I jeśli weterynarz wyda y, zgodę i, i potwierdzi, że wszystko jest z tym zwierzęciem ok, y, to takie zwierzę może opuścić y, laboratorium i poszukać nowego domu, A A czym coś... pomagamy my.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 Um, większego ich propagowania.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 grupy z małych dawek, jakichś substancji, e, które sprawdzają określoną reakcję tu i teraz, ale nie ma, nie ma ona jakiegoś przełożenia na dłuższą kondycję tych zwierząt, więc e, po prostu sprawdzane są różne reakcje alergiczne. No, wiadomo, są też doświadczenia, które są o wiele bardziej e, szkodliwe dla tych zwierząt i takie zwierzęta po prostu też ze względów humanitarnych e, często są już usypiane po takim doświadczeniu, no po prostu, żeby nie cierpiały, bo też takie utrzymywanie tych zwierząt i później ich adoptowanie.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 u nas w fundacji. Też pozwala im się po prostu przystosować trochę do tego nowego życia w zupełnie innym środowisku. E także do różnych zapachów, dźwięków, e telewizor, odkurzacz, e zapachy domowe. To wszystko jest dla nich zupełnie, zupełnie nowe, bo tam w tym środowisku laboratoryjnym to jest e bardzo mało bodźców, e właśnie cicho, czysto i pusto. Więc e żeby też te zwierzęta nie przeżywały takiego szoku w nowym domu i też żeby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 udaje się y, przygotować do tej adopcji? E, w ciągu miesiąca to, e, to zależy, bo też zdarzają się takie miesiące, na przykład wakacyjne, gdzie niestety tutaj mocno, e, mocno adopcje hamują. E, ale w ciągu miesiąca mamy około e, 30 adopcji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 Minęła 19.30, Łukasz Pastor zapraszam. Wniosek o tymczasowy areszt jest prawdopodobny. Prokuratura w Dąbrowie Górniczej przesłuchała podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka. Mężczyzna zapoznaje się z materiałami sprawy wraz ze swoim obrońcą, mówi prokurator Bartosz Kilian.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 Poseł Łukasz Litewka zginął wczoraj na Śląsku. Został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Parlamentarzysta miał 36 lat. Odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych to poważny błąd, uważa były szef agencji wywiadu Andrzej Derlatka. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki rozpoczął procedurę odtajnienia i przekazał dokument do zaopiniowania marszałkom Sejmu i Senatu. Decyzja osłabia polskie służby specjalne. Tak już było w przeszłości, podkreślił na naszej antenie pułkownik Derlatka. Ludzie, do których docierali oficerowie służb, prosząc ich o pomoc, odmawiali, mówiąc, nie będę współpracował ze służbami polskimi, ponieważ te służby nie są służbami tajnymi. Ujawniają swoich współpracowników. To jest rozbocące, to jest katastrofa dla służb. Podobnego zdania są przedstawiciele rządowej koalicji. Inne spojrzenie na tę sprawę ma natomiast opozycja. Poseł Radosław Fogiel z PiS-u podkreślał na naszej antenie, że co prawda nie zna treści raportu, ale jest za pełną jawnością. Jestem za tym, żeby wszystkie pozostałości, złogi komunistyczne z polskiego życia publicznego zlikwidować, pozbyć się pozbyć ich. Się. Będziemy oczywiście w najbliższych tygodniach słyszeć, pytanie, słyszeć wywoła... historyczne krzyki ja pytanie, tych, to... którzy, tych, którzy byli związani z WSI, tych, którzy służyli Moskwie, tych, którzy nie są polskimi patriotami. To na pewno. Aneks to załącznik do raportu Komisji Weryfikacyjnej z 2007 roku. Zawiera informacje o powiązaniach byłych oficerów wojskowych służb informacyjnych z biznesem, polityką oraz służbami innych państw po 1989 roku. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich oficjalnie zakończyli rok szkolny. Teraz przed nimi już tylko matury. Tak o swoich emocjach mówili uczniowie jednego z najlepszych liceów w kraju. Cała taka mieszanka emocji, z jednej strony i radość, ekscytacja przed tym, co w przyszłości, z drugiej strony też trochę smutek, taka melancholia. Stworzyliśmy tyle więzi, nowych przyjaciół, mnóstwo wspomnień. Do, do mnie naprawdę to nie docierasz to już koniec, tak naprawdę, ale mieliśmy tyle fajnych wycieczek, tyle fajnych wspomnień, tyle przyjaźni. Mówili już byli uczniowie 9 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, arbitrujęci wrócą do szkół 4 maja na matury. W informacjach ode mnie to już wszystko. Za pół godziny spotka się z Państwem Radosław Siennicki. Łukasz, pastor, do usłyszenia. 33 minuty po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. A wieczór w Polskim Radiu 24 już za chwilę nasza stała pozycja Samozdrowia. Dziś temat, który dotyczy nas wszystkich niezależnie od wieku. Trwa europejski tydzień szczepień, inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, która od lat przypomina o jednym z najskute najskuteczniejszych narzędzi profilaktyki chorób zakaźnych. Jaką rolę odgrywają dziś szczepienia w ochronie zdrowia publicznego? Dlaczego wciąż są tak ważne mimo postępu medycyny i jak skutecznie budować zaufanie do nauki? Proszę posłuchać.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 це не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 nie ma, tylko że przewidzieć, kto się zarazi, jest trudno. A my jako ludzie stworzyliśmy idealne warunki do chorób zakaźnych. Proszę Państwa, ktoś nie chce chorować i niech będzie eremitą i mieszka w lesie. To wtedy nie będzie miał kogo zarazić będzie najczęściej zdrowy. No, Półpasiec go może torwać, bo to jest aktywacja naszego endogennego zakażenia, ale większość ludzi mieszka w miastach. Chodzi, proszę Państwa, o centrów handlowych. Porusza się środkami komunikacji miejskiej. Oczekuje w poczekalni u lekarza, czy idzie do zatłoczonej w sezonie apteki. I wówczas, proszę Państwa,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 reklama alles